nie. Okej, okay, jeszcze raz. Więc, więc mój kolega ma ksywę art, a ja nie. Ale, ale, ale już to już kolega. A mój kolega, który nie ma ksywy art, ma ksywę chiffu. E, witamy tak. w jubileuszowym pierwszym odcinku podcastu. I jednocześnie żegnamy. <grym> nie no, wiadomo, nie ma co. Większość osób już wyłącza teraz, nie? <grym> Czy tam coś robi. Nie, ale naprawdę, robicie błąd, wiecie, to... Ja, ja też, jak byłem młodszy, to, to na przykład potrafiłem wyłączyć Bramsa, prawda? Niby nudniejszy od Mozarta, a jednak, jednak, prawda Maciek? To, to, to Witamy w to, to, to, to podcaście Zwichrowane neurony. W dzisiejszym odcinku zagłębiamy się w meandry portalu... Znaczy, po prostu głównie wchodzimy na stronę paranormanium.pl i się znielejemy. <gryw> tak, właściwie. <gryw> Ale Maciek się też trochę zagłębia, ja nie. Ale wiesz co, jak się teraz przyjrzałem, to jest chyba kot. To jest mały kot, który patrzy, ma odwróconą głowę w, w kierunku swoich w stronę, w stronę swojej głowy. Yy, tak. No nie, nie, na pewno nie jest to kot, Maciek. To, wydaje mi się, że to jest zwierzę paranormalne. Ale historia taka jest w tej fotografii, że jest wykonana przez Pita. Tak się podpisuje jego autor. Znamy tego Pita. Sfotografował m.in. innymi z Loch Ness. I, i, i tą małpę z y, Malezji. Z Dnia Niepodległości. Wykonane zostało pod koniec lipca 2003 roku, gdy Pit wracał z pracy do domu. Nawet czy też z domu do pracy. Y... Właściwie Pit pracuje w domu, więc. Chodzi, tak. Po Pete prac Pete pracuje zdalnie, tak? I po prostu w, w drodze między. Pit jest freelancerem paranormalnych fotografii właściwie wykorzystuje komputer w 100 do, do tworzenia paranormalnych fotografii. Jednakże wszystkie zwierzęta, które on w ten sposób produkuje, zarzeka się, że istnieją naprawdę i zostało to już wielokrotnie zweryfikowane, znaczy się zarzeka. I teraz świadek opisuje napotkanie na drodze zwierzę. Teraz uważaj, to była taka droga oczywiście rozumiana figuratywnie, ponieważ pit jest niepełnosprawny. Jest przykuty do wózka inwalidzkiego i może poruszać tylko naszymi emocjami. Myślałem najpierw, że był to mały jelonek, więc zwolniłem. Czy to w ogóle zatrzyma... nie wygląda jak jelonek. Nawet nie ma rogów. A, a nie, mały jelonki nie ma A czy uważasz, że, że, że fakt, że źródło trawy jest wyższe od tego zwierzęcia, to dyskwalifikuje go jako małego jelonka? Jako małego jelonka? <śmiech> no, jeżeli to jest mały jelonek, to musi być bardzo paranormalny. Musi być bardzo mały przede wszystkim. A ja w dalszej kolejności również, jak zauważyłeś, paranormalny zatrzymując, kiedy zwierzę przebiegło przez drogę i pomknęło w stronę gospodarstwa rolnego na poboczu. A jak byś sobie wyobrażał taki znak drogowy, który ostrzega przed zwierzętami paranormalnymi? Bo wiesz, bo, bo, bo ka każdy kierowca zna taki znak. Taki, jak jak sagna, że, że, że sagna takie... wybiegnie z lasu? Biegnącego tam tucznika, czy jak to się nazywa, czy jakieś lochy, czy jakieś... Chujni, A wiesz, jak, takie jak na znaku. Jak wyglądać znak, który przez.. Tak, przez... no bo znaczy wydaje bo mi się. Może taka sarna, ale w ufo. Może w pierwszej kolejności, ponieważ takiego znaku nie ma, ponieważ nie ma zwierząt paranormalnych, to y, na początku bym zaproponował po prostu znak. Nie, użycie tabliczki pod spodem. Można używać tabliczkę, prawda? Na przykład no, z można. wyjaśnieniem, tak? Można, na przykład... natomiast ten znak. Na ustąp pierwszeństwa przejazdu, i na to jest tabliczka na przykład. Zwierzęta ja, ja paranormalnym. Ja, ja się robimy, albo zwierzęta <grym> paranormalnym, nie? No tak, ale myślę, że napisanie tabliczki jest pójściem na łatwiznę. Ja bym zrobił tak, że na początku ta tabliczka mogłaby być, ponieważ trzeba by ludzi oswoić, początku, oswoić z tym, że to jest znak przedstawiający zwierzęta paranormalne, a później, żeby został sam ten znak. I teraz ten znak... Ja bym wziął już istniejący, e, istniejący znak, może, sagnę. może Może B4, droga z pierwszym przejazdu. <grytanie> znak stopu. Znak stopu. On jest charakterystyczny. I, i, i, i, możemy, i, i, i możemy go ducha. potraktować go jako punkt wyjścia. I, ale ale, ale z, te litery stopu byłyby ułożone z duchów, z narysowanych duchów. Nie, te litery byłyby przedstawione. Na przykład byłoby napisane... Post. Post też ma bardzo wiele znaczeń, prawda? No, moim zdaniem moglibyśmy użyć tego znaku. No i przedstawić na nim takiego jelenia, który strzela laserami z rogów. I, i jest też i izionie ogniem z ust. I ma, i ma takie, i ma takie e, skrzydła, ale sam, sam szkiel tych skrzydeł. I strzela laserami z oczu. Tym pucha mu Ma ma, ma, ma taką... Tym kości, jakby i między tak. nimi jest rozciągnięta taka błona, a zamiast nóg ma ufa, ma cztery małe ufa, które go to, to, może, to może taka ziemia, która na czterech ufach zamiast na tych żółwiek jest podparta. A, by ale to, był, to byłby znak Naszego towarzystwa. ostrzegający przed ziemią paranormalną. Myślisz, że... Jest zbyt ogólny, to jest zbyt ogólne o, obecne, Obecna technologia jeszcze nie wymaga użycia takich znaków. Wydaje mi się, że ten znak byłby po prostu zbyt nieczytelny. No, jak projektujesz znak, to jakby zależy ci na bardzo szybkim przekazaniu komunikatu. Ktoś wjeżdża do lasu i w tym lesie, lesie grasują jest... jelenie paranormalne, prawda? Z, znasz no tak. to. Kto z nas wjechał no, kiedyś nie... do lasu w nocy, a tu tak. nagle przelatuje ci jeleń i twoją duszę. To jest po prostu... Mm, znaczy, yes. wiesz co, jest ten taki preparat, że można natrzeć tam, generalnie już tak nie, nie ma z tym problemu, jeszcze dodatkowo komary. też po prostu to będzie, to. będziesz miał koszmarę i, i no. będziesz miał depresję, ale twoja dusza znaczy, pozostanie nietknięta. Znaczy, ostatnio generalnie tylko no, Jelen mnie proszę, że po prostu oddał mu fajki, natomiast <śmiech> ty, już zezgnęła z mojej duszy, bo chyba chciał zabrać. Ale, ale, ale potem ci zajmę telefon. Wiesz, no tak, ale no jednak dusza, nie wiem. Ja naprawdę nie wierzę w istnienie duszy, ale, ale, ale wierzę wierzy, ale, ale w istnienie. Ale Jelen wierzy. To jest problem. Ale, ale wierzysz w istnienie Jeleni. Tak, znaczy wierzę w istnienie po prostu paranormalnych Jeleni z laserami, ponieważ widziałem takie i nawet znam, znam wiele takich wiele. Osobiście jedna, pracuję, z nim. Pracuję, pracuję w naszej redakcji jeden, czy tam dwa. Tak naprawdę są to w nie siamskie paranormale, więc ciężko spowiedzieć, ile ich tam pracuje. Natomiast wiem, że płacą im podwójnie. Także to, to, jest, to jest konkluzja. Dobra, wróćmy może, wróćmy może do naszej historii. Tak. No więc opis jest następujący. Myślałem najpierw, że był to mały jelonek, więc zwolniłem, prawie się zatrzymując. czy taką. Dostosowałem do niego taką małą prędkość. Kiedy zwierzę przebiegło przez drogę i pomknęło w stronę gospodarstwa rolnego na poboczu. Było zbyt ciemno, i teraz. No właśnie, bym mógł stwierdzić, gdzie pobiegł. Ale przecież wiesz, że tak gospodarstwa rolnego na poboczu. Tak, to oj, oj, ja robię. Wiesz, facet był w szoku po prostu, wiesz. Widzisz paranormalnego jelonka. Mniejszego niż było trawy oznacza tylko dwie rzeczy. Albo, że jednak już nie powinieneś, wiesz... Prowadzić. Po, nie powinieneś więcej prowadzić w takich, w takich okolicznościach, po, po tego typu imprezach, a drugie, że no i tak faktycznie miałeś do czynienia z kontaktem pozaziemskim, no, w pewnym sensie. Może to było na ziemi. Poza wymiarowym może na razie. Nie, nie, nie, wiesz, nie skaczmy a tak na daleko, bo to ale to mógł być po prostu... A na przykład znaki drogowe, które przestrzegają przed niebezpieczeństwami w innym wymiarze, na przykład. Bo, bo przecież wiadomo, na przykład, masz drogę z pierwszeństwem przejazdu, jedziesz sobie to 50, prawda, spokojnie, tak. I, A ty jedziesz czyli, 50? Ale, ale, ja jadę ja, 150. Ale, ale co? Ja jadę ja, 300. Nie okay. no, nie przesadzasz, jadę 50, 50 to ja będę jechał, wiesz, na autostradzie. <laughs> Mówiło o przecież zabudowanym, Maciek. Więc, y Słuchaj, nie, no, spokojnie. Jedziemy sobie tym obszarem zabudowanym, i wiesz, masz pierwszeństwo, no ale co co możesz tak naprawdę wiedzieć, co się dzieje w rzeczywistości alternatywnej pod kątem twojego samochodu? Nie możesz, możesz na przykład gołoleć w rzeczywistości alternatywnej. No więc właśnie, więc potrzebny jest znak, który cię o tym poinformuje, żebyś jakby mógł bardziej w szerszej perspektywie jakby prowadzić ten samochód, nie, nie, nie, nie, nie zawężać się do... W kontekście wielo, wielowymiarowym. Tak, żebyś mógł w kontekście jakimś takim bardziej powiedzmy... Może też czasoprzestrzennym, bo co jeśli, tak. co jeśli na przykład wczoraj tam przychodziło dziecko i ty byś... Na przykład. I ty byś, tak. wiesz, wpadł w tę pętlę czasoprzestrzenną Pętle. i przejechał to dziecko. Nie musisz, przecież w tym samym miejscu jedziesz, co ono było poprzedniego dnia. To już wiesz, to już niesie pewne implikacje. 80% wypadków na drogach jest powodowanych przez nieuwagę międzywymiarową. To są, to tak. są, dane, to są dane z z 2009 roku. Oczywiście, oczywiście, że tak. Międzydrogówka sporządziła odpowiedni raport, i tam wynika generalnie, że przede wszystkim chodzi o odpowiednie opony. To znaczy, nie powinno się jeździć na oponach wielowymiarowych, powinno się zakładać do wielowymiarowych. Na przykład zimowe, nie? Jest zima w tym wymiarze, to zakładasz zimowe, tak? Tyle. To, to opon. Z mnie Właściwie tak, właściwie te opony. Właściwie no to się sprawdza do opon. No... jest chyba teraz czas, żebyśmy zareklamowali te opony. Wasze, może, może czas najwyższy powiedzieć, że sponsoruje nas Dębica, e, która wypuściła na rynek... E... Nowe, między... nowe międzywymiarówki nowe międzywymiarowe opony, które mają e, świetną przyczepność do, Doskonalej powiedzmy, wierzchnik. do ósmego kręgu. Dalej do trzeba założyć kręgu. międzywymiarowe łańcuchy, które akurat też prędkuje dębica, tak się składa i też jest ich nowy model e, tak. właśnie w sprzedaży. Moi drodzy, naprawdę nie ma co zwlekać międzywymiarowe niebezpieczeństwo może pojawić ja bo, bo, bo zawsze wydaje nam się, że mamy jeszcze czas. Nie zawsze wydaje nam się tak. Międzywymiarowych opon dzisiaj. Możemy to załatwić jutro. Zawsze myślimy... Po zwróć uwagę macie, znaczy, jak ludzie przywykli do myślenia tylko o swoim wymiarze. A to nie jest dobre podejście. Trzeba myśleć perspektywicznie, dlatego... To jest głupota. To jest głupota, a głupota jest niebezpieczna na drodze. Żyjemy w XXI wieku, to znaczy między innymi... Prawda? I przecież najwyższy czas w naszym wymiarze, żeby zacząć myśleć wszystkie w, w, tego. Nawet, nawet jeśli w innych wymiarach jeszcze nie nadszedł na to czas. To, to jeszcze nas nie usprawiedliwia, prawda? W żaden sposób. Tak, że... nie, nie, nie, nie bądźmy jak ci drogowcy, których zawsze zaskakują te inne wymiary. Jest, nie, jest, za, późno. jest po prostu nie, za późno. W tym wymiarze zima zaskoczyła kierowców, no, trzeba było się zabezpieczyć, także okej. Okay. Yy, oponki, wiadomo, kredycik spokojnie, bardzo preferencyjne warunki, nie poczujecie państwo yy, naprawdę, Bo... nawet, jeśli macie, nawet jeśli nie macie samochodu, prawda, nawet, Maćku, nawet, nawet mógłbym chyba ja coś takiego zaproponować tutaj na, na antenie, prawda, że nawet nie posiadając samochodu, takie opony, to, to ładne przecież jest można dziecku, yy, prawda, no, dziecko no, się pobawi. Można iść drogą i toczyć tą oponę ze sobą, Wtedy na wypadek gołoledzi masz pewność, że masz tak. przyczepność we wszystkich wymiarach. Tak, no, we, wszystkich, we wszystkich ośmiu wymiarach. Można ją sobie tym, tym łańcuchem przywiązać do nogi wtedy. Bo pana potrafi się stoczyć, w przykładowo z górki nam uciec, tak. Więc... Można nosić ze sobą też sznurek i jeżeli napotkamy jakieś drzewo, można zawiesić oponę, można go się pochuśtać. Na przykład to jest rozrywka, tak. To jest czysta darmowa rozrywka. Tak i to, to, to za żadne pieniądze, to jest jednorazowy, przecież zakup, prawda? Przecież nie znaczy, mamy samochodu, e, są, no to ta opona zużywa się trochę wolniej, prawda? Znaczy są, są wymiary, gdzie nawet toczenie opony potrafią zetrzeć, Tak, ale... ale ale to są wymiary, w których się bywa bardzo rzadko, na przykład w New Jersey na przykład tak jest, ale nikt tam, nigdy nie jeździ. Tak czy inaczej, myślę, że sprawę tutaj tajemniczego zwierzęcia mamy, mamy już za sobą. Teraz... E, Czekaj, bo nie skończyłeś, nie skończyłeś czytać. Na szczęście Pit zachował pełną przytomność umysłu. A, faktycznie. I w porę wykonał kilka zdjęć. Tutaj jest to kilka zdjęć właśnie zamieszczonych. <grym> wykonał, wykonał, wykonał kilka zdjęć, znaczy wykonał czarne, potem takie zielone i drugie czarne. I one są tutaj ułożone w poziomie. Model aparatu to Olympus D560. Proszę Państwa. Najlepszy wzią, aparat do naj... fotografowania zjawisk paranormalnych to jest... Każde, żadne zjawisko paranormalne już teraz się Państwu nie wymknie. Zawsze żałowaliście, że prawda jesteście na fajce, nie wiem, w kiblu, objawia się coś, prawda? Zjawisko. jest Zjawisko paranormalne, prawda? Dochodzi do zjaw... Mniejsza o to. Dochodzi do po prostu do zjawiska, prawda? A my nie mamy tego aparatu. Tak? No a, a tutaj przy państwa Olympus ma tak bardzo jest stylowa sakwa. Można sobie to przecież zawiesić, prawda? Model, dodatkowo model D560 ma różne tryby. Ma tryb na duchy, na demony. Tak. na magię, mitologię. Na Zawsze przy jest... zdolności na przedmioty Jesu jest tutaj kilkanaście różnych ustawień paranormalnych. Jest tryb nocny państwu. na duchy. Tryb, tryb dzien, nocny. Dzienny. Chociaż jego się nie używa faktycznie, ponieważ duchy się nigdy nie pojawiają. Nigdy się nie pokazują. Tryb dzienny na tajemnicze zwierzęta. Naprawdę przy pomocy tych 19 trybów automatycznych sfotografujecie Państwo takie zjawisko paranormalne, jakie Państwo z wymarzycie. Dodatkowo istnieje możliwość ręcznego dostrajania do zjawisk paranormalnych, jeżeli przykładowo można ustawić międzywymiarową przesłonę oraz tak. czas naświetlania na czas naświetlania międzywymiarowej tej czas międzywymiarowej ekspozycji coś tak nazywa przepraszam tej coś mi wpadło do oka każdemu się zdarzyło widmo pojazdu, przynajmniej jedno czy dwa. Każda osoba, która się nie urodziła na Marsie i nie żyła w studni, <grywa> widziała takie rzeczy wiele razy. Na, wiadomo, pierwsza komunia, jakieś tam dziecinne igraszki, zabawy, to takie rzeczy się widuje. No to czytam. Po świecie krążą nie tylko duchy ludzi i zwierząt, lecz także osobliwe zjawy przedmiotów. Do najbardziej ponurych widm tej kategorii należy z pewnością straszliwa kareta Lady Mary Howard dwa na starej drodze. King. Oraz strasznie oraz straszliwa stresz, strasznie straszliwy stresz, pociąg re relacji Szczecin-Wrocław. straszliwy wywołałem rozrządu i filtry okay. powietrza. Wśród pakiet między Tavistock i Okenhampton. A powiedz Maćku, czy reklamowałeś już nasz serwis dla samochodów, warsztat dla samochodów WIT, czy, czy nie? Czy jeszcze nie reklamowaliśmy go na antenę? Nie, wyda wydaje mi się, że nie wspominałem o nim. Proszę Państwa, wiecie doskonale, że korzystając z zwykłego samochodu nie ma problemu z jego utrzymaniem, renowacją i tak dalej. Zamytkowe samochody wymagają już więcej zachodu, ale co jeżeli mamy samochód widmo? Okazuje się, że jedziemy do warsztatu, tutaj do Henka przykładowo na osiedle i on nie wie jak się za to zabrać, tak? No my mamy, mamy specjalistów, którzy, którzy generalnie są w stanie zamienić wasz samochód widmo w nowoczesne cacuszko z, z klimą, z generalnie diodowymi, z diodowymi światłami. Cacuszko i... widmo. Widmo... Po prosto, prostu spod podgiełki prosto z piekła. Yy, chyba, chyba nie trzeba wspominać, że, yy, że, że generalnie da się założyć wszystko w takim samochodzie widmo. I, tak? To się tylko za... wydaje, że to jest rupieć, prawda? A tak naprawdę tak naprawdę można go przebić na gaz, na przykład jeżeli nie macie wystarczająco środków. To się zwraca po paru tysiącach yy, wi widmowych takich ekspozycji. Na gaz widmowy oczywiście. Tak, to jest taki gaz bagienny, on, on, on, on jednocześnie istnieje w czterech czy w pięciu wymiarach, to spokojnie można go od nas kupić. Także... I oprócz tego zajmujemy się też przeglądami samochodów widm. Tak, tak, to samochody widmy... W, w, w, właściwie ogólnie pojazdów Widm, bo na przykład dla, dla młodszych słuchaczy... Mamy dyskrolki Widmo, kolejnogi widma tak, tak, rower, tak, tak. Mamy jeden, jeden mamy chyba teraz, rower Widmo, wydaje mi się. Nas... Ale tandem, nas... ale tandem na dwa Widma, także jest, jest to opłacalna rzecz, ponieważ jak wiadomo, no, samochód Widmo spowoduje zresztą mniej wypadków, prawda, niż zwykły pojazd, bo jest niewidzialny i, I nie istnieje, w związku z czym jakby na nie, nie trzeba Państwa przekonywać dłużej, prawda. On po prostu też tak przelatuje, jak widać na filmach, że jest na przykład tam w filmie duch, że tam próbował na przykład wziąć długopis, ten Patryk Swayze nie i tam mu się ta ręka tak przenikała. Tak samo jest z naszym samochodem. Jest, jest, jest sam... tak wygodny, że nawet nie czujecie, że on tam jest. Czujecie się, jakbyście po prostu zgięli kolana i siedzieli w powietrzu. Szczególnie przed sylendem narciarskim jest to bardzo wygodne i, i pożyteczne ćwiczenie, bo jak wiadomo, no, mięśnie ud czy, czy, czy może ogólnie, prawda, kupujcie od nas kurwa. No i ten, i e, czytamy teraz dalej. E, między, wśród bagien, między, ha, bo straciliśmy kontekst. Na najbardziej ponurych widm tej kategorii należy z pewnością straszliwa kareta Lady Mary Howard, widowana na starej drodze Kingsway. Wśród bagien między Dawistok i. Okehampton w krawstwie Devon. Zauważyłeś w ogóle, jest, jak dużą szczegółowością są... Klikujecie... Ja, my, ja, ja myślę, że... tylko linka do Google Maps, kurwa. Myślę, że, że duża ilość nazw nadaje wiarygodności godności artykułu. Ach, ale one nie potrzebują już więcej wiarygodności, przecież. To, moim zdaniem jest to zbędne. W karecie uwięziona jest blada zjawa Lady Howard, córki żyjącego w XVII wieku właściciela ziemskiego Sir Johna Fritzla. Nie, Fritza. Fritzla, <laughs> przepraszam z Fritzford Johna Fritza z Fritzford w stanie Fritzstein John ser Johna Fritza z Amstetten Ser Fritza Fritzla z Fritzford Pojazd zbudowany jest Przepraszam, z Fritzla Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam Czaszek i kości może jeszcze z chrzęści, dlaczego nigdy? No że zawsze są wykorzystywane na przykład jak myślisz mać kości, a nigdy chrzęści nie są wykorzystywane przez widma Dlatego, że kości są po prostu bardziej wytrzymałe i długotrwałe. Chrząstki trzeba częściej naoliwiać, wymieniać. Bardziej można na nich polegać po prostu. No, no, znaczy, ja na przykład, słuchaj, w naszym, w naszym biznesie próbowaliśmy z chrząstek robić paski klinowe. No i pamiętam, że to się skończyło. Tak, ale w końcu sprzedajemy to jako ten olej taki kurwa, na przeziębienie. Także jakoś się udało to przerobić. Natomiast ja chciałem jeszcze zauważyć, że kości są o wiele ciekawsze. estetycznie mają na przykład, nie wyglądają jak chrząstka, jak taki glucior, czyli tylko na przykład mają kolor kości słoniowej. Przynajmniej w przypadku jednego gatunku, co najmniej. Ko kości po prostu mają styl. To jest w dużej ja, mierze decyzja designerska. I, I naprawdę nie trzeba, nie trzeba być jakimś wybitnym yy, znawcą sztuki, żeby pozwolić sobie na swój własny szkielet. To znaczy już wielu naszych słuchaczy próbowało zakupić sobie szkielet. Wielu naszych słuchaczy posiada już własny szkielet. Tak! I, i ci, ci, którzy jeszcze go od nas nie, nie zakupili, no, to zachęcamy, prawda? Bo y, nigdy nie wiadomo, no... Zawsze, nie wiadomo. zawsze lepiej mieć dwa szkielety niż tak, jeden. Niech nie mieć żadnego, nie, nie, żadnego szkieletu. Wasz szkielet zawsze może się popsuć i wtedy macie nasz szkielet. Tak, a wtedy, kiedy nasz szkielet się popsuje, to wtedy macie drugi nasz szkielet. Albo trzeci. Albo swój z powrotem. Jeżeli tamten się mniej popsuł. Jeżeli tak zdarzył żeby... się na prawdę tego czasu. Jeżeli zdarzył się za ten czas nabrać naszą serwisię szkieletów. Bo, bo szkielet, tak samo jak stare y, urządzenia, po prostu czasami można go zostawić na jakiś czas nieużywanego i ją się sam. Jak stare kapsko na przykład. To, to, to, wam po, to wam powie każdy chirurg. Każdy chirurg plastyk. Każdy, taki chirurg, każdy chirurg szkielet. Jest... Każdy chirurg, który kiedyś zabił jakiegoś pacjenta. Każdy chirurg... chirurg kołak. Każdy, każdy paranormalny chirurg z Marsa. Z, z Outer Space'a. Czy, czy, czy uważasz, że to jest przypadek, że nasza transmisja... Telekinetyczna została przerwana akurat kiedy chcieliśmy przeczytać ten artykuł. Nie, ja powiem ci dlaczego. W, w, kiedy byłeś offline, zdążyłem się połączyć z duchem y, hamburgera z frytkami z poety. Hamburgerów z frytkami. A wiesz, chyba nawet tak. On właśnie wytłumaczył, że, że tak naprawdę tak naprawdę to nie on. No więc tak. Y, to może to może będziemy na zmianę teraz czytać. Dobrze. Po jednym zdaniu. Po, po jednej literze. W. N. -y. I. E. D. -y. Poczekaj szybciej, będzie chyba po jednym artykule. Albo -y. przynajmniej po, po, jednym, po, jednym, po jednym wyrazie, może. W niedzielę 26 listopada 1977 roku o godzinie 5.10 wieczorem w Wielkiej Brytanii tajemniczy głos przedstawia się jako. Freelance aż Teraz już tak się nie pójdzie. Przepraszam. <laughs> Przedstawiając się jako freelance aż takiego dowództwa galaktycznego nadał na żywo nielegalny przekaz podczas wieczornego serwisu informacyjnego. Transmisja trwała ponad 5 minut. Zagadkowy elektroniczny głos, któremu towarzyszył dziwny pulsacyjny dźwięk, pogłos i usterki techniczne zagłuszył normalny przekaz dźwiękowy, by odczytać długie skierowane do widzów ostrzeżenie przed nadciągającą globalną katastrofą, Bo... do której obecnie zmierza ludzkość. Nie spowodowało to usterek w obrazie, zaś nielegalna transmisja głosowa zastąpiła ścieżkę audiosygnalu TV. Ja myślę, że, ja że Vreelon z ashterskiego dowództwa galaktycznego mógł nadawać przez ale ja, go, ja, taki... ja, ja, ja go poznaję. No, to, tak, tak... Halo, halo, o czym mnie słychać? To nie jest Vrilon, to jest Norlif. To, to nie jest Vrilon, przecież poznaję. Macie w trzeciej kapitestwoj. Pod koniec nagrania słyszymy coś, co znawcy nazywają łajdacką transmisją, czyli fragmenty dialogu z kreskówki, muzykę z Lulli Tunes, odgłos eksplozji, dziwny świegot i inne odgłosy. Nielegalna audycja była badana przez znawców, którzy nie mogli ustalić źródła sygnału lub tego, kto go nadał. Przyjęto, że audycja była... Przecież, że... wri... Przecież, była... Przecież Vrilon go nadał. Była przygotowana przez kogoś, kim był Vrilon. Kto nadał sygnał wystarczająco silny, aby zagłuszyć transmisję sygnału VHF. Ale przez ostatnie 30 tysięcy lat nikt się nie przyznał do takiej transmisji. Moje własne śledztwo w sprawie tego incydentu ujawniło posiadającą nazwy podejrzaną grupę, nieposiadającą członków, podejrzaną grupę studentów. Nie ma jednak dowodu, który potwierdziłby moje podejrzenia. Nie ma również takiej grupy studentów, ani mnie. Innym podejrzeniem, podejrzanym był człowiek posiadający kontakty w Brytyjskim Ministerstwie Łączności, ale nie ma go. Nie ma naturalnie brytyjskiego Ministerstwa Łączności, mnie, ani grupy studentów. Także Brilona, ani, kurwa, żadnego incytetu terapii, tego w żadnym, kurwa, się przed, przed tym roku, znany jako Cosmic Cowboy, otoczony grupą przyjaciół. Obecnie nie potwierdzono ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego, ani żadnych, kurwa, naszych podejrzeń. Nie, nie, nie potwierdzono niczego. Nie potwierdzono niczego, a zawsze szono do, dokładnie wszystkie. <śmiech> Później potwierdzono. Ale słyszyłeś tę dziwną dziwną regularność, że mi przypadają tak długie, a jak... nie, serdecznie tak. zmieni teraz. Ja, ja teraz przeczytam dwa może. Przeczytaj, żeby... przeczytaj może trzy. Przeczytam siedem, przeczytam wszystkie. Przeczytaj trzydzieści cztery, no. Później potwierdzono, że pięć głównych transmiterów zostało zagłuszonych jednocześnie, przy czym było to raczej spektakularne, gdyż takie zagłuszenie wymagałoby znacznej mocy transmisyjnej, e, dobrej kondycji naziemnej i przynajmniej trzech walkie-talkie. Zdecznie... Dobrej dobre Lazani. Zdarzenie, o, o, oraz dobrego słuchu i głosu speakera radiowego takiego całkiem przyzwoitego. Zdarzenie. Spikera ziemi, wymagamy ziemi. Zdarzenie wywołało gdzieniegdzie pani, od ludzi, którzy wierzyli, że transmisja pochodziła od obcej cywilizacji, ponieważ zdarzenie miało miejsce 30 tysięcy lat temu a tak naprawdę 30 lat temu, uleciało już on z pamięci większości ludzi i pozostaje w sferze zainteresowań osób badających historię UFO. Osoby lub bytu lub odbytu odpowiedzialnego za transmisję nigdy więcej już nie usłyszano. Nota. Przyjęta nazwa opcji odnosząca się do osoby występującej w transmisji, wciąż jest dyskutowana. Źródł... Używa się tego słowa do ludzi pochodzących z innego miasta niż autor <głos> Znaczy niekoniecznie po prostu oni mają na myśli to, że niekoniecznie chodziło tu o człowieka, którego nie znamy i na przykład witamy się z nim na ulicy po raz pierwszy. W źródłach opisujących ten incydent, przemawiająca osoba jest nazywana różnie imieniem Delphin, Dom, Gnom, Grillo, Bil... Bil... Bilon, Bilon. Trilon. Bilon. Ugyan, pistol. Pistol. Pistol. ilon, kilon, bilon, Pistol. Pistol. Pistol. Pistol. Pistol. Pistol. Pistol. Pistol. Pistol. Pistol. Pistol. Pistol. Pistol. Pistol. Pistol. Pistol. Pistol. Pistol. Pistol. Herbert, Pistol. Pistol. Krzysztof. Ja, Krystian. Kordian. Konrad. Gustaw. Gerwazy. Konrad. Eufazja. Eufazja. Fujoza. Amnezja. Mitoza. Mejoza, laktoza. glukoza, Fruktoza. Kapucioza. Kapucioza. Galaktoza. Glukoza. <laughs> Tyramizu. <laughs> Nintendo! Dosferatua, kapewuciu. Obecnie zarówno wśród jak i pisemnych. by z określeniem imieniem Freelon Lub Freelon Freelon Ja, ja również <lub> ja, ja, ja również mam tak na imię ja ponieważ nie wspomniałem, ale jestem Freelon Ja również jestem wybrałem to imię dla chłopca osoby Chociaż można go nazywać również Freelonem Freelonem Lub wizyrem. Eee, oto pewne tłumaczenie wypowiedzi danej podczas transmisji. Teraz tak, hmm. poczekaj, chciałbym, chciałbym, żebyśmy to przeczytali e, takim wiesz, głosem w stylu. Aha. Oto głos Filowa, reprezentant pana Szwedzkiego, doktora przemawiającego o do was. Przez <głos> pokoju i tak jak to zrobiliśmy już z na to, no Kurwa, no ludzie, jakie bzdety. Dobra, <śmienicza> więc oni to powiedzieli do końca wtedy, nie? I generalnie tam. <śmienicza> Tym, tak... Nie, generalnie. Kurwa. Nie, nie, no. Znaczy, myślę, że. Przepraszam. To w, prawdziwość tej, tej transmisji jest poza, poza, cieniem, poza cieniem wątpliwości. Nie, nie było jej. Tak, to no, też Proponujemy, żebyście Państwo zostali z nami, to znaczy my już teraz kończymy audycję, ale.. Ale wy zostańcie sobie. Za chwilę będą ją prowadziły kolejne dwa duchy. Jeden należy do automatycznej szczoteczki do zębów. A drugi do Józefa Stalina. Cóż, żegna się z Państwem, przybryzmat planety pełzająca roślina, wysokopienny gad, płomień ognia u Oraz yy, Vrilon, reprezentant asztarskiego dowództwa galaktycznego Akt. To jest skrót od antyresjańskiego turbopicykla. Tak. Yy, wszelkie... Yy, chcieliśmy powiedzieć jeszcze przy okazji, że w wyniku pomyłki banku tu wszystkie... Przelewy na nasze końcu w ciągu ostatniego miesiąca zostały unieważnione, w związku z czym y, trzeba przelać pieniążki jeszcze raz wtedy my jeszcze raz powiemy, że y, są unieważnione i tak długo jak Państwo będzie się kurwa w to dalej napijać w butelki, tak długo będziemy się tak samo pierdolić. Prawda? Tak, że to, to, to, to już Do nieskończoności i jeden i, dzień dłużej. Okay. Y, także żegnam Państwa Mikołaj Soku jak tam I Krzysztof Jastrz I George Clooney